Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ziobro i Romanowski szybko do Polski nie wrócą. Były minister sprawiedliwości zwraca uwagę, że procedury są nieubłagane. Pożar w Lędzinach w województwie śląskim późnym wieczorem zapaliło się tam 11 hektarów nieużytków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ściga tych, którzy tylko udają chorobę. Odzyskał w ten sposób 45 milionów złotych.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 powiedział, że Węgry nie będą schronieniem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową. Wezwał Zbigniewa Ziobrej Marcina Romanowskiego do wyjazdu z Węgier, powrotu do Polski i wyjaśnienia stawianych im zarzutów. Powierzchnię około 11 hektarów objął pożar nieużytków w Lędzinach w województwie śląskim. O szczegółach powiedział nam Szymon Gniewkowski ze Straży Pożarnej. Weźmy zgłoszenie o pożarze nieużytków w Lędzinach, w okolicach ulicy Folwarcznej oraz Koławieckiej. Dość duży teren został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 Podobnie jak w poprzednich latach, na początku marca strażacy rozpoczęli ogólnopolską kampanię pod hasłem Stop Pożarom Traw. Chodzi o uświadomienie ludziom zagrożeń związanych z podpaleniem nieużytków i ograniczenie ryzyka wypalania traw nasilającego się wraz z nadejściem każdej wiosny. Strażacy przypominają, że wbrew fałszywemu przekonaniu wypalanie łąki nieużytków nie użyźnia gleby. Powoduje natomiast śmierć wielu zwierząt i stanowi poważne zagrożenie dla ludzi. Jest też nielegalne. Grozi za to kara grzywny do 30 tysięcy złotych. Ponad 45 milionów złotych odzyskał w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych od osób, które nadużywały zwolnień lekarskich. Od wczoraj kontrolerzy zyskali nowe uprawnienia przy sprawdzaniu, jak ktoś korzysta z L4. Będą też wyrozumiale i patrzeć na tak zwane czynności incydentalne. Wystawienie ważnej faktury, odebranie przesyłki czy podpisanie umowy nie będzie skutkować koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego. Co roku ZUS nakazuje oddawać pieniądze tysiącom osób. Przypomina Aneta Łuczkowska. Tylko w ubiegłym roku ponad 28 tysięcy osób zostało przyłapanych na nadużywaniu zwolnienia lekarskiego. L4 to nie urlop, przypomina Karol Jagielski, zachodniopomorski rzecznik ZUS. Zwolnienie ma służyć temu, żebyśmy odzyskali zdrowie na tyle,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 jako gość, ale też jako małżonek świeżo upieczony. Naruszenie zasad wykorzystania zwolnienia, choćby tylko jednodniowe, może skutkować koniecznością zwrócenia całego zasiłku chorobowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Chiny planują w nadchodzących tygodniach dostarczyć Iranowi nową broń przeciwlotniczą. Do takich ustaleń dotarł amerykański wywiad. Informacje na ten temat podała stacja CNN, powo powołując się na własne źródła. Zapytany o możliwość udzielenia przez Chiny wsparcia w zakresie obrony przeciwlotniczej Iranowi, Donald Trump oświadczył, że jeśli si Pekin to zrobi,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 w ciągu dnia opady deszczu w zachodniej połowie kraju, na Pomorzu i miejscami na południu Górnego, Śląska oraz Małopolski. Na termometrach będzie od 12 stopni na krańcach południowo-wschodnich, na przeważającym obszarze kraju od 13 do 18, chłodniej tylko na helu około 10. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. Autopromocja.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 Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, dobry wieczór o Kopciuszkowej Porze Północnej. Chyba, że słuchacie podcastu Tak czy Siak. Witam Was serdecznie, Karolina Sulej. Program wydaje Ania Lalka, a realizuje go Ada Tomaszewska. Dzisiaj zajmiemy się tematem... Szalenie inspirującym dla popkultury, dla rozmaitych fantazji, takich można powiedzieć archetypicznych wyobrażeń, ale też o bardzo realnym zawodzie, który ma bardzo realne i bardzo szczegółowe wytyczne co do tego, jak wyglądają stroje, jak wyglądają ubrania. Jest to konieczne, żeby zawód ten był realizowany nie tylko estetycznie, ale i higienicznie, i funkcjonalnie, bo od tego, jak się czuje osoba w tym stroju, zależy też jej, jak to się ładnie mówi, zawodowy performance. Będziemy dzisiaj rozmawiać o ubraniach, strojach, o wyglądzie i o fantazjach na temat wyglądu pielęgniarek i pielęgniarzy, ale umówmy się, raczej jak mówi Jedna z nazw, jeden z awatarów osób, które występują w mediach społecznościowych. Pan pielęgniarka to rzadkość, więc raczej będziemy rozmawiać o kobietach. I mam ekspertkę ze mną tutaj, gościnie, która jest magister pielęgniarstwa, Ania Woda, edukatorka, również rzeczniczka prasowa, tak to się ładnie mówi, Polskiej Rady Pielęgniarek i Położnych, czy zajmująca się promocją e, i komunikacją w tejże Szacownej instytucji. Osoba, która ma doświadczenie w wielu dziedzinach pielęgniarstwa, również w opiece domowej i przede wszystkim jest też osobą, która chce pielęgniarstwo przedstawiać nam, pacjentom, osobom zainteresowanym w swoim podcaście dyżurne Tematy. Cześć, Aniu. Cześć. Jestem szczęśliwa, że będziemy mogły porozmawiać tutaj w trójce o tym, co robić i co robisz, i o Twoich doświadczeniach. No i właśnie i o tym wizerunku pielęgniarki, który. No chcąc, nie chcąc, musicie jakoś brać pod uwagę jako profesjonalistki. Musimy bardzo brać pod uwagę, dlatego że jeżeli nie bierzemy naszego profesjonalizmu pod uwagę i w tym wizerunku dosłownie, jeśli chodzi o ubiór, ale też tym, co reprezentujemy samą przez komunikację, to wtedy szkodzi to nie tylko naszemu zawodowi, ale też pacjentom. Dlatego, że wtedy pacjenci mają do nas mniejsze zaufanie. A to zaufanie w relacji pielęgniarka czy położna i pacjent, pacjentka ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o zalecenia bo łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, w której nawet jeżeli jesteśmy w drogerii i ktoś nam poleca jakiś produkt, jeżeli nie mamy do niego zaufania, nie będziemy go używać. To jest może takie uproszczenie, ale to zresztą w ogóle w zawodach medycznych. To nie, nie tylko jeśli chodzi o pielęgniarki położne, ale tak samo e, widzimy, co dzieje się z wizerunkiem medyków, lekarzy, lekarek. Ostatnio taka znana rolka, dlaczego influencerzy zostają lekarzami w mediach społecznościowych, dlaczego się kryją na lekarzy i dlaczego w ogóle medycy są w mediach społecznościowych? No. no właśnie dlatego, że influencerzy próbują leczyć ludzi. I ta obecność w przestrzeni komunikacji, w social mediach, ten profesjonalny przekaz ma kluczowe znaczenie, więc to jak wyglądamy dosłownie w przenośni ma ogromne znaczenie. Tak, ty też jesteś aktywna w socialach. O podcaście powiedziałam, ale też na Instagramie jako Higieniczna Woda. I Mam wrażenie, że oczywiście wszystkie zawody medyczne z tym wyglądem jakoś muszą wchodzić w dialog, ale pielęgniarka ma ten rodzaj, albo przynajmniej tak powiedziałabym w teorii ten rodzaj jest wpisany w ten zawód, że z pacjentem więcej spędza czasu, albo on postrzega bardziej pielęgniarkę jako swoją sojuszniczkę tak? i chce szukać oznak nawet zewnętrznych, że to jest osoba, do której ja mogę w ten sposób z zaufaniem właśnie przystąpić, że jest sympatyczna, że miła, że uspokajająca, prawda? Jest taki rodzaj oczekiwania. Mm, mam takie powiedzenie, że pielęgniarce można wszystko wybaczyć, ale nie to, że jest niemiła. I myślę, że to jest taka esencja um, tego, czego też oczekujemy. Oczekujemy od pielęgniarki, żeby była adwokatem naszych spraw. I te sprawy mogą być bardzo różne. To może być e, edukacja w zakresie leku, który właśnie otrzymuje. To może być e, prośba o, o pomoc w zorganizowaniu opieki przy wypisie. pewne usprawnienie logistyczne. I, I to wszystko ma ogromne, e, ogromne znaczenie. Wspomniałaś o podcaście, podcast, którego partnerem jest, e, jest marka odzieży medycznej Uniformix. I mówię o tej odzieży medycznej, bo... No to mów. Nasz wizerunek się w ogóle zmieniał bardzo przez lata, przez wieki. E, bo kojarzysz może czepki. Oczywiście chciałam o tych czepkach porozmawiać i to powiedziałabym to jest jeden z takich ważniejszych tematów, który chciałam poruszyć. Siostra Bożenna, też taka influencerka medyczna, napisała kiedyś tekst o proteście pod Sejmem, że oburzył się internet pielęgniarski, ponieważ starsze panie, starsze pielęgniarki wyszły na ten protest, sfotografowały się w czepkach właśnie, a powinny w pięknych, pastelowych, no właśnie, skrapsach. Więc to już jest nieznane słowo. Historia czepka też jest nieznana, więc zastanówmy się, co tutaj się właśnie wydarzyło w tym, co opowiedziałam. Ten strój się bardzo mocno wiąże z tymi z tym zaufaniem z kompetencjami. Dobrze, kto, czyli od tego wychodzimy. Tak, tak. Jak nasz ubiór i jak to, co mówimy, przekłada się na nasz wizerunek. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle w dzisiejszych czasach staje przed tobą kobieta ubrana w trzewiki profilaktyczne, w długą pelerynę, z takim białym fartuchem krzyżakiem. Do tego ma taki czepek z welonikiem i zaczyna do ciebie mówić w takim bardzo zawolowany sposób. No mm -hmm. i jak się czujesz? No, czuję się tak troszeczkę, powiedziałabym, nieswojo. No bo to jest taka kobieta ubrana, jednak dość dekoracyjnie. Mówi do mnie językiem, którego nie rozumiem. To nie czuję się zaopiekowana, że a tutaj o mnie chodzi. Tak, a jeżeli stajesz przed tą osoba, która jest ubrana w skrapsie, czyli w odzieży roboczej, medycznej, wiesz od razu, że to jest medyk. Tak, no czuję, że to jest osoba, która tu przyszła do pracy, nie? Zrobić tak. porządek. Jeżeli się cofniemy przez wieki, to na początku, w czasach, w których w ogóle ludzie bardziej dbali o odzież, co mam na myśli, że jakby dawała status społeczny, od razu po odzieży można było rozpoznać status społeczny tej osoby. Wtedy, kiedy, kiedy pojawiały się profesjonalne pielęgniarki, to w, na świecie były różne momenty, ale w Polsce możemy mówić o na przykład pierwszej szkole zawodowej pielęgniarskiej pielęgniarki ekonomki w Krakowie, 1911 rok. To, żeby zostać pielęgniarką, to nie było takie proste, dlatego, że chociażby idąc do szkoły musiałaś już mieć wyprawkę. Tutaj pięknie o tym edukuje magazyn pielęgniarki i położnej i, i redaktor naczelna Bożena Czerwińska, która mnie ogromnie wiele uczy, w, jeśli chodzi o historię. Ale też ten strój, o którym mówię, można znaleźć w pięknych zbiorach Komisji Głównej Komisji Historycznej przy Polskim Towarzystwie Pieniądze Infuzyjnego. Zresztą tu w Warszawie możecie odwiedzić muzeum, gdzie ten strój, który przed chwilą opisałam, jest, można go zobaczyć. I czemu o tym mówię? Dlatego, że wtedy, żeby zostać pielęgniarką, musiałaś mieć te rzeczy, idąc, tak, przystępując do szkoły. A, Czyli musiałaś e, w, no, posiadać zasoby finansowe. To nie było takie proste, żeby zdobyć na przykład taką pelerynę, taki mundurek. E, te szkoły posiadały swoje odznaczenia. To wszystko nadawało, ten strój nadawał rangę. Więc w tamtych czasach, kiedy stawała przed tobą tak ubrana osoba, to możemy sobie wyobrazić, że to budziło szacunek, bo nie było to proste, żeby pielęgniarką e, zostać. E, w dzisiejszych czasach ten nasz strój, on nie jest taki oczywisty. To znaczy, jeżeli w, w dzisiejszych czasach widzisz osobę w skrapsie, to nie wiesz, czy to jest lekarka, czy to jest pielęgniarka, czy to jest fizjoterapeutka, mm. a może jest to pani salowa. Nie wiesz. Tutaj stetoskop trochę zmieniał, ale w tym momencie my również posługujemy się no stetoskopem, więc na przykład pacjenci mówią, że kiedyś, kiedy były czepki, od razu wiedziano, że to jest pielęgniarka. Więc ta identyfikacja wizualna poprzez strój była prostsza. Kiedyś yy, właśnie ta ubrana tak w tą pelerynę, zwłaszcza społeczne wychodziły na zewnątrz y, w pelerynach. Pięknie to wyglądało. Więc ten strój z jednej strony on nam ułatwił. Wiemy, że to jest medyk. No ale już z zawodów medycznych nas trochę tak wy wyblendował. Ale to, co myślę, się nie zmieniło, to to, że nadal scraps jako odzież medyczna no, budzi to zaufanie. Czyli wiemy, że to jest medyk. Z drugiej strony to oddaje trochę taki interdyscyplinarność, w którą stronę idziemy, że jesteśmy zespołem. My dużo o tym mówimy. Ale ewolucja tego stroju i tych symboli naszych no, dla naszej tożsamości zawodowej ma ogromne znaczenie. I tu powiedziałaś o siostrze porzędnie i o zdjęciach, te tematy wracają. To jest też historia o tym, jak my się identyfikujemy z naszymi własnymi no, no. Sy symbolami. I ja zawsze mówię tak, czy Coca-Cola zmieni radykalnie swoje, swój logotyp? No nigdy, nigdy to by było... Nigdy. I my Sabotaż, też, autosabotaż. Dokładnie. Mhm. I my też od tego czepka nie odejdziemy, bo to jest nasz symbol. Symbol silny jak, jak znak y, handlowy, y, który no, dla wiele osób, też dla pań, które nosiły jeszcze czepki, no, jest bardzo ważne. Dla nas, y, mówię to o młodszym pokoleniu, my już nie nosiliśmy czepków. Teraz wróciły czepkowania. To jest takie ciekawe o, uroczystość. czepkowanie. Tak, czepkowanie. Mhm. czepkowanie to taka, taka uroczystość, podczas której po uzyskaniu dyplomu na uczelni Pielęgniarki, pielęgniarze nie dostają czzepku, dostają przypinki, ale pielęgniarki jako kobiety otrzymują właśnie w taki uroczysty sposób nałożenie czepkę. Tam się też pojawiają inne symbole, jak lampka i, i florencja Nightingale. Więc mamy jakieś takie ciepłe skojarzenia, ale my nie nosimy tych czepów na co dzień. Okej, okay, to się stało takim rodzajem, no nie wiem, jak uniwersyteckie um, laury doktora, także masz ten czepiec charakterystyczny i to jest pewna insygnia. Tak, to są instygnia, tak. ale nie funkcjonujące funkcjonalne przedmioty. To znaczy, one są funkcjonalne w jednym momencie, A? to znaczy i tutaj ważna jest, wspominałaś o, o Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, ale jest jeszcze taki nadrzędny organ w naszym samorządzie zawodowym i to jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. I w ogóle czepki z głów pielęgniarek zniknęły przez decyzję właśnie pierwszego krajowego zjazdu pielęgniarek położnych i to był 91 rok. A, czyli zaraz po transformacji, w trakcie tak. transformacji. Tak, bo powołanie samorządu pielęgniarek i położnych ściśle się wiązało z obradami okrągłego stołu i z transformacją. No, nasz samorząd ma 35 lat, czyli nasza samodzielność, bo to jest myślę ważne. I Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęły samodzielnie, jako samodzielne zawody pielęgniarki i położnych, było to, że zdejmujemy te czepki z głów. Bardzo ciekawe. I to jest taki symbol, no bo można się zastanowić, dlaczego my z takiego silnego symbolu rezygnujemy, ale jak popatrzymy, jak ten strój pielęgniarki przez wieki się zmieniał, Raz, że wydarzenia historyczne, bo na przykład okoliczności wojenne miały na niego wpływ, ale też epidemiologia. Te mankiety się skracały, bo one pierwotnie były takie długie, z koronkami, bardzo to było efektowne. Natomiast z czasem one się coraz bardziej na przykład skracały. Funkcjonalność i epidemiologia miała na to wpływ. I tutaj, jeśli chodzi o, o to zdjęcie czepka, to też miało duży aspekt... Symboliczny, ale i praktyczny. Mhm. I zacznę od tego praktycznego. Praktyczny dlatego, że wyobrażasz sobie codziennie przypinać wsówkami coś do głowy? Boli. Boli, wyrywa włosy, ale też było niebezpieczne. Bo pacjenci, na przykład wyobraźmy sobie oddział psychiatrii, to, to było niebezpieczne. Natomiast ten strój pielęgniarki wcześniej, on też był mocno związany ze strukturami zakonnymi. No tak, bo pierwsze pielęgniarki to były zakonnice zwykle, nie? bo to się odbywało w ramach rodziny, a zakony często były e, zaangażowane w pomoc, nie wiem, biednym, chorym, tak ubogim, powinnam powiedzieć, tak, ale chodzi o to, że one pomagały słabszym i z tego się wyondrębnił jakiś rodzaj, powiedzmy, bardziej wyspecjalizowanej grupy. Tak? Znaczy, y, moment, w którym pielęgniarstwo zaczęło się profesjonalizować właśnie jako profesja, bo myślę, uh -huh. że to jest w ogóle też rozmowa o, jeśli mówimy o pielęgniarstwie, o położnictwie, to jest rozmowa w ogóle o trosce nad drugim człowiekiem. Więc ta pomoc drugiemu człowiekowi, ona nam towarzyszy od, od kiedy istniejemy, myślę, to jak ona się rozwija, ale właśnie jak się profesjonalizuje, uh -huh. to jest właśnie też niezrozumiałe z historią naszym stroju. Czyli w momencie, w którym najpierw faktycznie e, zgromadzenia zakonne były tymi organizacjami, które niosły tę pomoc, to nasza historia mocno się z, z tymi zgromadzeniami wiąże. I z habitem. Dokładnie, z habitem, i z czepkiem, no bo zakonnice również nosiły czepki, więc nie da się rozłączyć tych sfer, tych obszarów. Natomiast w momencie, w którym pielęgniarstwo zaczęło się profesjonalizować i powstały pierwsze szkoły zawodowe, na przykład pierwszy czepek pielęgniarki Stany Zjednoczone pojawił się chyba w 1876 roku w, w jednym ze szpitali w Stanach Zjednoczonych. Czyli wcześniej osoby pracujące, które nie były za zakonnicami, ale które wykonywały czynności pielęgniacyjne, nie nosiły czepków, a od tamtego momentu te czepki się pojawiły i te czepki faktycznie zaczęły być trochę jak w strukturach takich hierarchicznych, trochę jak w wojsku, no symbolem. Że było wiadomo, że, że, że jest to pielęgniarka, różnie, tu już nie, może nie wchodźmy tak w szczegóły tego czepka, bo to jest bardzo bogata historia i naprawdę zachęcam do poszerzania wiedzy e, o Pani Krystyny Wolskiej-Lipiec, która zresztą odznaczona medalem Florencji Nightingale, która przepięknie właśnie w Komisji Historycznej tę naszą historię dokumentuje, ale jeśli chodzi o historię strojów, to naprawdę, gdyby kogoś to interesowało, to znajdzie tam mnóstwo informacji i w Polsce podobnie, w 1911 rok w Polsce, tak. e, właśnie czepki i historia całego stroju. Każda szkoła miała trochę swoje inne stroje mm -hmm. i tych szczegółów jest bardzo dużo. Natomiast mm, na pewno to, jak to się zmieniało przez wieki, to się nie zakończyło. Nie? To nadal trwa, no bo ten strój się nadal zmienia, bardzo zmienia Inaczej wyglądały lata 90. a inaczej wyglądają też te nasze skrapsy teraz. Mm -hmm. mm, i ten strój związany z czepkiem, to, że my zdjęliśmy go w, w 91 roku, wiązał się z, z jednej strony z taką praktyczną rzeczą, to było niewygodne. Tak, jak powiedziałaś. Tak, tak, a z drugiej strony to był też taki symbol. Stajemy się samodzielnymi zawodami, decydujemy, mamy swój samorząd, decydujemy same o sobie i podejmujemy decyzję, że to zostaje jako nasz symbol, ale już nie nosimy ich, nie nosimy ich na głowie, więc to ma też taki wymiar symboliczny. Symbol ma wymiar symboliczny, tak. tak jest. Nie, no rozumiem, bo jedno, co robisz z symbolem, jest bardzo nacechowane tak. tym, jaką tożsamość wybierasz, nie, teraz. Tak, no bo są osoby, które mm, lubią na przykład symbol czepka mhm. i to nas bardzo określa w takiej dyskusji wewnętrznej. I być może nawet ta dyskusja na nie powinna się odbywać tak bardzo publicznie. Nie, ona jest bardzo ciekawa, moim zdaniem. Dużo mówi właśnie o tym, jak się was profesjonalnie traktuje, o tym, jak się kobiety traktuje w ogóle, tak? Moim zdaniem o, to jest tak. szersze. To jest w ogóle temat związany z seksualizacją naszego No właśnie. Zawodu. Tak, i to są lata 90. z kolei. I tu bardzo fajnie o tym mówi posłanka Joanna Wicha, która, która jest pielęgniarką, te 35 lat na pewno 35 może więcej przepracowała w szpitalu i ona podczas zespołu parlamentarnego do spraw pielęgniastwa i położnictwa bardzo fajnie o tym mówi, mianowicie, że w momencie, w którym szpitale zaczęły dostarczać stroje dla pielęgniarek z takiego bardzo cienkiego, białego materiału, mhm. prześwitującego troszeczkę wręcz na takie zatrzaskowe guziki, które się bardzo łatwo rozpinały dodatkowo, które nie były dobrze wymierzone, więc jeżeli one się bardzo często były dość dopasowane, to ten stereotyp taki seksownej pielęgniarki, on się też nie wziął znikąd. Mm -hmm. On się, szczególnie w latach 90. w którym te przemiany związane z w ogóle ta dyskusja, teraz już o tym mówimy historycznie, ale wtedy nasze podejście w ogóle do, do kobiet różniło się mocno od tego, co, co obserwujemy obecnie. Mieliśmy też myśleli inne poczucie humoru. Mm -hmm. I wtedy taki obraz, też w popkulturze, który miał na to, bo to nie dotyczyło tylko zawodu pielęgniarki, ale y, dla nas to było szczególnie dotkliwe jest do tej pory z powodu tego, jak obraz takiego stroju, takiego wizerunku przenosi się na relację z pacjentem. Okay. Dlatego, że my wchodzimy w bardzo intymną sferę. To nas odróżnia od na przykład zawodu policjantki czy sędziny, bo mówię, to nie tylko nasz zawód jest seksualizowany, ale w momencie, w którym my wchodzimy, wkraczamy w przestrzeń intymną drugiego człowieka, jesteśmy w tak intymnych sytuacjach. To często tak granicznych sytuacjach. To, to jest taki miecz obosieczne. I tutaj ta dyskusja bardzo ym, rozgorzała przy okazji pomnika Zdrowitki. W tamtym roku, y, przed jednym ze szpitali w Polsce dla uhonorowania e, też pracy pielęgniarek stanął pomnik bardzo skąpo ubranej pielęgniarki nawiązującej do bachusikowego szlaku, który w tym regionie występuje e, i ta pielęgniarka miała widoczne pośladki piersi, miała taki wielki atrybut strzykawki. No i pielęgniarkom i położnym to się bardzo nie spodobało. I rozgorzała cała taka dyskusja, czym mamy do siebie dystans, czy mamy poczucie humoru. Ale to nie jest o poczucie humoru, to jest zupełnie o czym innym. I dlaczego mówię o tym mieczu obosiecznym? Bo z jednej strony zastanówmy się, jak czuje się pacjent, pacjentka, który wchodzi do szpitala i widzi taką pielęgniarkę. Czy w momencie, w którym staje nagi przed pielęgniarką albo wykonuje tak, taką procedurę na przykład cewnikowania Dokładnie. pęcherza moczowego, jak czuje się ten pacjent? nie czuje się dobrze. On chce tego profesjonalizmu, tego dystansu pewnego. Chce mieć takie poczucie, że to nie jest sytuacja intymna. Więc ten nasz wizerunek w tym, w tej sytuacji on jest szkodliwy dla pacjenta. Jest też, druga strona jest szkodliwy dla nas, dlatego, że no myślę, żadna kobieta, ale nawet no, w ogóle człowiek nie lubi być przez osoby obce klepany w pośladki, szczypany. A niestety, no to zdarzało są... się mnie się zdarzało, zdarzało się moim koleżankom i wnioskujemy, że tak jak w, przy okazji tej sytuacji rozmawialiśmy, to nie znam osoby, która by tego nie doświadczyła. A jeżeli nie w postaci nawet fizycznego przekroczenia granicy, to żartów, jakichś insynuacji, które też, taka przemoc werbalna, też absolutnie nie jest dla nas dobra, zwłaszcza, że my tych obciążeń psychicznych mamy no właśnie. naprawdę wiele. Więc jeszcze na tej linii z pacjentem to naprawdę dodatkowo obciąża i jest no, też niebezpieczne po prostu, bo y, różne sytuacje eskalują, więc my dlatego wtedy tak bardzo powiedzieliśmy nie y, jako grupa zawodowa, że to nie jest y, zabawne, że to jest niebezpieczne właśnie z tych względów. Tak. I to też się ta sytuacja pokazuje, jak nasz wizerunek ma ogromne znaczenie, bo znowu mówiłaś o, o znanych twórcach w sieci, jeśli chodzi o, o nasz świat pielęgniarstwa, bo tutaj nie tylko, nie tylko Mateusz się radza, nie tylko siostra Bożenna, ale na przykład mamy przecież pielęgniarkę w czepku urodzoną, mamy. Weronikę Czapską. Która, Wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Tak, bardzo gorąco. W ogóle mamy bardzo aktywną grupę pielęgniarek i położnych w sieci, w social mediach i tuczymy teraz taką dyskusję, czy to co my pokazujemy jest na pewno zawsze bezpieczne, czy to jak się prezentujemy i teraz o ile chodzi to, o tą warstwę ubrań, to raczej... Możemy nie poznać w kwestii mody. Dobrze, bo poruszyłaś ten temat związany ze współczesną odzieżą. Powiedziałaś nawet o Marce, która blisko współpracuje z Twoim podcastem, i jestem przekonana, że nie jest to jedyna firma, marka, która się zajmuje współczesnym strojem medycznym. I w ogóle może też wyjaśnijmy, zanim jeszcze może wrócimy do tego, o czym rozmawiałyśmy, do tej seksualizacji, ale no właśnie, zróbmy teraz taki rodzaj uziemienia, urealnienia. Jakie są rzeczywiście możliwości na tej scenie medycznej modowe, tak? Bo wspomniałaś o modzie, no to ja cię chcę dopytać. Dziękuję za to pytanie, bo my lubimy o tym tak. rozmawiać. No w większości, tak jak zaznaczyłaś też, jesteśmy w 97%, jesteśmy kobietami. U położnych w 99% i no, tu by się pokusiła nawet 0,7%. <śmiech> Ale no tak, jesteśmy w większości kobietami w naszych zawodach i lubimy dobrze wyglądać. Myślę, że to jest taka naturalna, naturalna rzecz ta moda nas interesuje i w latach 90. nie było takich możliwości, a to co się zmieniło, to właśnie w latach 2000 zaczęły się pojawiać w Polsce na wzór zagranicznych rynków, na przykład Stanów Zjednoczonych, bo w ogóle scrubs wziął się ta nazwa scrubs czyli scrub od szorowania mycia przed zabiegiem operacyjnym wziął się właśnie z sal operacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i tam powstał taki pierwszy krój, taka bluza medyczna, spodnie dość na gumkę, dość luźne taki dość jeden krój uniwersalny, ale zaczęły pojawiać się bardzo różne kolory i to do nas zaczęło przechodzić w Polsce, ale ym, na początku to nie były takie firmy, tylko raczej na przykład, szpital decydował się na pewną szwalnię, A, zamawiał, mhm. więc było bardzo dużo, ale to, co odróżniło, i teraz powiem o własnych doświadczeniach, zanim opowiem o, o różnych markach, to nawet moim, moim doświadczeniem, moim pierwszym scrapsem, no była właśnie marka, z którą obecnie teraz tworzymy podcast. Yy, Jaki dla... kolor? granatowy. Mam tę sukienkę do tej pory. Jej nigdy nie wyrzucę. To no, jest ale. ogromny ładunek emocjonalny. Pierwsza praca, ale to w była taka historia, że no. ja przyszłam właśnie w takim białym kitlu, takim trochę właśnie jak z lat 90., -tych. Jak koleżanki mnie zobaczyły, oddział intensywnej terapii, pozdrawiam bardzo serdecznie moje mentorki i koleżanki z oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Poznaniu. Które, no. jak zobaczyła, jak ja wyglądam, to momentalnie zaczął wyjmować swoje kolorowe skrapsy, ale też sukienki wtedy były modne. Już teraz, już teraz raczej bluzy i spodnie, ale wtedy był szał na sukienki. I to on był czerwone, różowe, w różnych odcieniach. Nagle się było tak kolorowo. I ja nie wiedziałam, kiedy już byłam przebrana, już byłam wtedy właśnie w sukience. I to był wtedy szał, naprawdę. Ale dlaczego był szał? No. Dlatego, że marka Uniformis jako pierwsza wprowadziła sprzedaż przez internet nie było wcześniej sprzedaży przez internet odzieży medycznej i ona była też dostępna od razu. I to była taka rewolucja. I zresztą jak zapytała naprawdę, gdyby tu siedziało 10 innych pielęgniarek, lekarek w moim wieku, to podałyby właśnie, dlatego mówię o tym historycznym, bo, bo to faktycznie tak było. Wtedy była jedyna sprzedaż przez internet, można było wtedy je kupić, więc był taki szał po prostu. Potem tych e, firm na wzór zaczęło się robić coraz więcej i co ciekawe one nie wszystkie są skierowane do medyków, bo branża beauty, to obecnie udajesz się do yy, gabinetu kosmetologicznego, to najczęściej spotkasz również panią kosmetolog. Tak, miałam o to pytać, czy one mogą to nosić, bo to im dodaje oczywiście prestiżu i wzbudza zaufanie, ale... A to jest bardzo ciekawe, dlatego, że nie ma obecnie żadnej ustawy, rozporządzenia, które reguluje w taki bardzo konkretny sposób, w przeciwieństwie do tego, jak było wcześniej, dlatego, że strój na przykład pielęgniarki no. po raz pierwszy został w Polsce uregulowany ustawą z 35 roku, 1950, potem 77, no i potem kolejne już ustawy, na przykład o działalności leczniczej. Ale nie ma obecnie jedynego takiego, są oczywiście rozporządzenia epidemiologiczne, czy w o działalności leczniczej, ale to jest raczej epidemiologią, nic poniżej łokcia, ale nie ma określonego, że ty musisz chodzić w skrapsie. Nie ma, na przykład, jeżeli jesteś w poradni, to możesz, mówię tutaj o podstawowej opiece zdrowotnej, to możesz zobaczyć, że ktoś jest ubrany w swoją odzież, ale na to ma na przykład kitel. No i kiedy kitel na przykład jest właśnie nic poniżej łokcia, nie ma biżuterii. To nie musi być skraps. Ale my te skrapsy lubimy, bo one są funkcjonalne, są kolorowe, ładne, są wygodne, bo też trzeba sobie przypomnieć, że to jest odzież robocza. No właśnie, to jest odzież robocza, to jest odrębny segment. Uh -huh. Tak, to jest odzież robocza. Więc tak, kosmetolożki mogą nosić y, skrapsy i faktycznie widzimy teraz w różnych... Zresztą jeżeli zobaczysz lekarzy weterynarii, oni też chodzą w skrapsach. Więc tych obszarów jest wiele i ja teraz widzę taką tendencję w szpitalach, że dział służb sprzątających też chętnie wybierają skrapsy. Dlaczego? Bo zapytam o to jedną z, z pań. No i można to określić, że od, jej odpowiedź podsumować, bo to dodaje prestiżu. Więc my identyfikujemy skrapsy z prestiżem, z zawodem medycznym. Natomiast my w tych strojach widzimy już pewne różnice. To znaczy ja jako klientka jestem w stanie stwierdzić, o, dobra, ten jest bardziej medyczny. A ten jest taki trochę bardziej e, kosmetologiczny. Ale po czym to rozpoznajesz? E, po kroju na przykład. I teraz mówię o takich rzeczach, też, które są moimi subiektywnymi odczuciami. Ale oczywiście o to pytam. Bo, bo może ktoś się ze mną nie zgodzi nie widzi tych e, niuansów. Natomiast na mnie ten strój e, interesuje. I e, na przykład rodzaj materiału M ma znaczenie. Bo na przykład jak rozmawiałam ze stomatologami, to dla nich ma znaczenie, żeby wcale na przykład ta odzież nie była z takich bardzo naturalnych materiałów. Dlatego, że no jak wyobrażamy sobie do tej drugiej perspektywy, te wszystkie drobinki wody, to co pryska, łatwo się osadza i na przykład łatwo przenika przez materiał, przez bawełnę. Więc jeżeli on jest trochę bardziej sztuczny, to jest lepiej, bo on tak nie przenika. Na przykład weterynarze lubią niektóre bardziej sztuczne materiały, bo się sierść tak nie przyczepia. I to Pozdrawiam jest... moje koty, które przyczepiły się do mojego swetra właśnie. No znaczy, właśnie. i futerka. No. Widzisz, dokładnie. Więc to ma znaczenie, jeżeli patrzymy na to przez perspektywę odzieży roboczej i jej funkcjonalności, czyli składu. Bo my z jednej strony lubimy naturalne składy, ale jak pomyślimy o tym, co my wykonujemy, i to też nawet teraz tak sobie jeszcze pomyślałam, ja strasznie skaczę, ale tak lubię ten temat, o tej seksualizacji, że to też ciekawe, że my tą seksualizację, tak myślimy o tym, stroju seksualnej pielęgniarki, ale jak się zastanowić, z czym ten skraps na co dzień z jakimi wydzielinami, wydalinami ma kontakt, to to nie jest już takie atrakcyjne. No Właśnie dlatego te, wiesz, ten rodzaj zderzenia niesamowitego, jakby z tą fantazją, właśnie taką czystą, taką nieskazitelną pielęgniarką otoczona nimbem światła. Rozumiesz, nieskazitelnie białym <śmiech> kitlu z, z anielskim wejrzeniem i real, którym po prostu masz ludzkie ciało, często w cierpieniu właśnie, które wydala, płacze, poci się i tak dalej. Tak, więc to jest, y, dobrze jest sobie o tym powiedzieć, żeby tak trochę urealnić ten strój, że to jest odzież robocza. No ale oczywiście on ma dla nas znaczenie też to, jak wyglądamy i ta moda. I na przykład, na przykład jest taka firma Met and Beauty i ona w moim odczuciu to jest właśnie takie też mocne, mocne beauty, bo tam jeszcze bardziej ten krój ma znaczenie. Jeżeli ktoś na przykład lubi takie dopasowane... Stroje, to, to myślę, że, czyli na przykład wiązane z tyłu albo z jakąś kokardą z przodu, to wtedy na przykład wybiera taką odzież. To jest nadal odzież robocza, ale na przykład no, z, z mojej pielęgniarskiej perspektywy też wie, są różne modele i to jest fajne, że my możemy wybierać. Zresztą jak popatrzymy na Instagramie jest wiele, wiele marek y, odzieży medycznej, y, natomiast wiele z nich się też już tak między sobą nie różni, no ale różnią się ceny. I to jest niesamowite, ile my na tego skrapsa potrafimy wydać. <laughs> ale wiesz co, z jednej strony niesamowite, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jest to jednak rozsądne, spędzasz w tym skrapsie cały czas swój zawodowy. No to chcesz się czuć z nim wygodnie, ale też chcesz, żeby ci jakoś dodawał animuszu, nie? Chcesz mieć zaufanie do tego, że wyglądasz dobrze. Nie się martwić, jak wyglądać, czy dobrze leży, żeby ci było psychologicznie i fizycznie niewygodnie. Psychologicznie to jest w ogóle ciekawe zjawisko, co dzieje się z nami, kiedy my tego skrapsa zakładamy. Tutaj wiele ciekawych badań w psychologii ubioru, że my zakładamy tego skrapsa a nagle czujemy się, jakbyśmy zakładali zbroję. I to faktycznie, mówię to z mojej perspektywy, to faktycznie tak jest. I to jest nawet zdrowe, żeby tak się trochę w tym zakotwiczyć, że teraz ja prywatna, przebierając, to jest naprawdę rytuał, i on naprawdę, t, t, t, t, trochę mam czar, jak to mówię, bo faktycznie tak jest, w momencie, w którym jesteśmy w tej szatni, i zostawiamy swoje, swoją prywatną odzież w szafce i taki, jest taki rytuał przejścia i zakładamy tę bluzę medyczną, scraps, bierzemy identyfikator, bierzemy stetoskop, długopis i wszystkie potrzebne utensylia, to naprawdę jest pewna przemiana i dobrze jest wtedy mieć tego świadomość, że nagle teraz jestem ja profesjonalna, czyli moje przekonania, moje doświadczenia, moje sytuacje emocjonalne, to też jest bardzo trudne, bo jesteśmy ludźmi, ale nadal zostawiam w tej mojej prywatnej szafce. A w momencie, w którym zakładam tego skrapsa, to już nie jestem ja, Ania Woda, prywatnie. Jestem właśnie magistrem pielęgniarstwem, jestem Anną Wodą, pielęgniarką. I kiedy idziemy do pacjentów, ja zawsze miałam taki rytuał i wiele pielęgniarek to robi, mam nadzieję, że coraz więcej pielęgniarek położnych czy w ogóle medyków będzie to robić, że kiedy idziemy do pacjenta do sali, to ten pacjent widzi, Okej, okay, to, jest, jest, to jest jakiś medyk, no ale znowu, nie jestem pewien, bo identyfikator jest mały, mamy obowiązek noszenia identyfikatorów, ale nadal on jest mały. I przedstawiam się. Dzień dobry, nazywam się Anna Woda, jestem pielęgniarką, przy bliższe 12 godzin, będę się panem, panią opiekować. Czy ma pan teraz jakieś problemy, potrzeby? I to jest... W psychologii to jest bardzo ważne, bo my ufamy ludziom, których znamy. Jeżeli my się zlewamy w jakąś taką, taką masę medyków, to pacjent, i też mówię to jako pacjentka, z perspektywy tej drugiej strony czuje się zagubiony bardzo w tym systemie. W momencie, w którym my się przedstawiamy, to to ma ogromne znaczenie. Więc ten rytuał przejścia Ubrania tego skrapsa jest bardzo ważne, no ale potem też jego zdjęcia, bo na dyżurze dzieje się naprawdę wiele, czy w, w pausecie dzieje się naprawdę wiele. My dotykamy naprawdę granicznych sytuacji, takich, z którymi ktoś może w życiu mieć styczność raz albo wcale. To są nie tylko trudne, ale też dobre, bo na przykład narodziny, jeżeli wszystko przebiegło szczęśliwe, to są też szczęśliwe momenty, ale miksu takich. Ogromnego ładunku emocjonalnego jest wiele. I dobrze, jeżeli my, znowu wracając do tej szatni po tym przysłowym dyżurze, zdejmujemy tą odzież medyczną, zdejmujemy tego skrapsa i to, co się też zadziało na żurze, że potrafimy to oddzielić. Nie mówię, że temu umniejszyć albo na przykład ignorować, na przykład, nie wiem... Ja podczas wystąpienia w Senacie miałam okazję powiedzieć o, o moim doświadczeniu czterech reanimacji trzech zgonów. O tym trzeba rozmawiać po dyżurze, ale w tym symbolicznym przejściu mam na myśli, że to może być też uwalniające w momencie, w którym my zdejmujemy tego skrapsa, zakładamy z powrotem i znowu stajemy się prywatni. I trochę takie myślenie o takim zdjęciu tego ciężaru to jest bardzo ważne. I w ogóle cieszę się, że możemy o tym rozmawiać, bo, bo to nie jest nigdy tylko ubranie. Absolutnie. To nie jest nigdy tylko ubranie. To nie jest tylko ubranie medyczne, to nie jest tylko ten scraps. I znaczy, też w ogóle wokół tego ubrania dzieje się dużo dyskusji, no bo właśnie, lubimy wyglądać modnie. No i w, w tej naszej modzie medycznej są takie rzeczy, które są modne, ale niekoniecznie one się powinny pojawiać. No mów, teraz mnie zaciekawiasz bardzo. <sum> Na przykład zegarek zegarek jest takim, no można powiedzieć, no potrzebna sprawa. W ogóle w stroju pielęgniarskim zegarek był bardzo ważnym elementem. To był zegarek, zwłaszcza w krajach anglosaskich, funkcjonuje do tej pory. Jest taki zegarek przypinany na piersi, mm -hmm. który jest z odwróconą tarczą, że jak patrzysz w dół, to widzisz godzinę, z sekundnikiem. On koniecznie musiał mieć sekundnik. I to myślę, że wszystkie studentki, na przykład pielęgniarstwa, zawsze powiedzą z sekundnikiem. Bo mierzymy no. Czyli jeden z kluczowych ym, y, parametrów. parametrów życiowych. tak? I ten zegarek był na wyposażeniu stroju pielęgniarskiego i obecnie to no, też jest bardzo, bardzo istotny. Tylko, że w momencie, w którym pojawiły się y, smartwatche, no lubimy te smartwatche. No, chcielibyśmy je nosić. No ale co z zasadą nic poniżej łokcia. Lubimy bransoletki. One fajnie wyglądają te, ze skrapsami. No ale... No nie możemy, yy, więc y, to są takie elementy, które się pojawiały, no i, i co z nimi? Rzeczą bardzo modną dla nas, wpinki do butów butami, które bardzo, a tutaj znowu e, marka, która tak zdominowała bardzo, czyli kroksy. No to już jest mniej więcej potoczna nazwa, nawet bym powiedziała. Tak, już w tym momencie tak, tak jak trochę z Adidasami. E, Dokładnie, tak. że cała grupa butów już. Uh -huh. Tak, kroksy. No i kroksy przez swoje dziurki, e, one miały być wywietrznikami, a my je bardzo chętnie zapełniamy takimi wpinkami do Personalizujecie kroksy. swoje kroksy. Tak, tak, i to jest właśnie ten moment, gdzie my tak bardzo chcemy z tej masy osób w skrapsach jednak mieć tą swoją indywidualność. No właśnie, nie możemy tego za bardzo robić przez biżuterię. Też ona się oczywiście też pojawia, ale znowu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wygodę, ona raczej jest minimalistyczna, raczej boimy się, że ona zostanie zerwana. Więc tutaj te wpinki do kroksów to coś, co bardzo lubimy i, i to jest fajne. Dobrze, to jak wyglądają twoje kroksy, musisz mi teraz powiedzieć. Niestety trochę cię rozczaruję. <śmiech> Dlatego, że ja pracowałam w szpitalu przez 4 lata. Pracowałam na dziale anestezjologii, intensywnej terapii i na chirurgii naczyń, ale potem na 7 lat przeniosłam się do podstawowej opieki zdrowotnej. I tutaj ten strój wygląda w ogóle inaczej. I to jest też ciekawe pomiędzy szpitalem a POZ-em. Dlatego, że te skrapsy typowo kojarzymy ze szpitalem. Tak jest. Bo pielęgniarka, i to znowu jest trochę różnie na świecie, ale w Polsce przyjęło się tak, że pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka rodzinna, jestem pielęgniarką rodzinną, mam taką specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, odwiedza pacjentów w domach w swojej odzieży. I to jest taki, też przedmiot dyskusji, bo właściwie można zapytać, no ale czemu nie w skrapsie? Jeżeli chodzi o przenoszenie na przykład, nie wiem, drobnych ustrojów pomiędzy, pomiędzy domami, no to właściwie jakie ma to znaczenie, czy to jest w swojej odzieży, czy w skrapsach? ja w pewnym momencie faktycznie zaczęłam odwiedzać pacjentów w skrapsach, ale wiesz, co zaczęło się dziać? Ja zaczęłam być widoczna na ulicy. No jasne. Bo no wyobraź sobie teraz to jest bardzo ciekawe historycznie, bo dokładnie tak było. Pielęgniarki społeczne nie dało się pominąć. Były bardzo widoczne właśnie przez swoje peleryny, przez torby, przez czepki. Od razu było widać, że idzie pielęgniarka i one były bardzo widoczne w społeczności. I to niosło ze sobą prestiż. I ja faktycznie to odczułam w momencie, w którym zadałam sobie pytanie, ale właściwie dlaczego ja nie mogę w tych skrapsach? No bo też chciałam tak? mieć swoje skrapsy, odwiedzać pacjentów. To nagle poczułam najpierw taki lekki dyskomfort, że jestem widoczna tak bardzo, bo w szpitalu to pacjenci trochę są u nas. To jest przebyt w ogóle dyskusji. Ale, tak jest. A tutaj jest odwrotnie to my jesteśmy gościem w domu pacjenta. I, I to jest przedmiot w ogóle dyskusji. Myślę, że tutaj jakbyśmy się spotkały za rok, dwa, za pięć, no to jeszcze zupełnie inaczej to będzie wyglądało, bo mam nadzieję, że to się zmieni, że w ogóle pielęgniark rodzinnych będzie więcej. Bo na razie my jesteśmy w mniejszości, nas jest mało, natomiast mamy tak wspaniałe obecnie uprawnienia w podstawowej opiece zdrowotnej. Moje zdrowie, zrób bilans, <śmiech> koniecznie, który właśnie możesz zrobić również z pielęgniarką. Położną, w związku z czym tych uprawnień do ordynacji leków na przykład. Mamy nadzieję, że za chwilę pojawi się nowa kompetencja w postaci zwolnienia. Kiedyś mówiliśmy lekarskiego, teraz powiemy o orzekaniu do czasowej niezdolności do pracy, czyli pielęgniarka będzie mogła wraz z na przykład antybiotykiem albo stwierdził u Ciebie infekcję wir wirusową wystawić tak zwane L4. Czyli to jest nowa na przykład kompetencja, która się też w podstawowej opiece zdrowotnej pojawia. Więc mam nadzieję, że będzie więcej koleżanek w, w środowisku i w związku z tym też będziemy bardziej o, o tych naszych strojach e, dyskutować. Wydaje mi się, że naturalną drogą taką powiedziałabym, jeśli chodzi o to, jak działa moda i jak zmienia się odzież, to... Z tych takich różnych właśnie przeciwstawnych sygnałów, że z jednej strony właśnie jesteś pielęgniarką, więc masz wzory ze szpitala, ale wchodzisz do pacjenta, czyli do domu, czyli jesteś gościem, czyli jakby nie musisz tutaj się zaznaczać, bo wiadomo, że przychodzisz do niego, jesteś dla niego czy dla niej. Że z tego jednak dojdzie do pewnej metamorfozy i zderzenia może własnego stroju, może jakiegoś nowego pomysłu. Bo na razie to rzeczywiście są takie dwie sfery, które, które usiłujesz ze sobą pogodzić. I tak jak o tym opowiadasz, to właśnie musisz sama negocjować, bo system ci tego nie ułatwia, nie? Bo masz jeden wzorzec i drugi. Więc myślę, że akurat w kwestii stroju to dobrze, że tak myślę. Mhm. To jest moje prywatne zdanie, że my nie mamy aż tak ściśle tej regulacji. Mamy ich tak wiele że to jest fajne, że chociaż to w zakresie prawda. stroju mamy jakąś taką dowolność, że to ty decydujesz, czy to jest sukienka skrapsowa, bo to, mm -hmm. że mamy, że głównie dominują bluzy i spodnie, to nie znaczy, że my musimy, bo na przykład są sukienki i ja właśnie pamiętam, to były moje pierwsze, pierwsze sukienki i ja, ja je bardzo lubiłam. I co, sukienki i rajstopy, tak? Czy mm, mm, Sukienki i rajstopy no raczej rajstopy. No właśnie, raczej, raczej rajstopy, chociaż tak jak sobie przypominam, czy mi się zdarzyło bez rajstop? Chyba nie. Pamiętam takie jedno bardzo upalne lato, w którym wszyscy mieliśmy ochotę się bardzo rozbierać, naprawdę klimatyzacja nie dawały rady. Zresztą w momencie, w którym dokonujemy na przykład toalety, pamiętam taką scenę, kurczę. To teraz. <laughs> to była nam. taka scena na oddziale intensywnej terapii. bo tak gorąco. I mieliśmy faktycznie pacjentów w bardzo trudnych stanach. No na intensywnej terapii są oczywiście te stany w ogóle trudne i, za, i takiego zagrożenia życia, ale to faktycznie byli pacjenci w bardzo trudnych stanach, pacjenci hematologiczni. I pamiętam pacjenta, u którego zanikała skóra. Cała skóra jako, jako narząd. I wtedy toaleta ciała u takiego pacjenta to jest ogromne wyzwanie. I my wykonywaliśmy tą toaletę w cztery osoby, łącznie z, z lekarzem. No właśnie pojawił się wtedy ten ordynator, bo szukał swojego lekarza, anestezjologa, a my wszyscy razem wtedy wykonywaliśmy tą toaletę. I było tak gorąco, że ja pamiętam, że miałam akurat wtedy bluzę medyczną rozpinaną i pod spodem miałam jeszcze taki top. I było tak gorąco, ja po prostu byłam w pocie i po prostu na chwilę tą bluzę zdjęłam. I pamiętam minę ordynatora. I jak zobaczyłem, że... no lato u nas zapanowało. I to było już takie na przykład za bardzo w drugą stronę, tak? Czyli znowu, kiedy w nas samych jednak brak tego profesjonalnego stroju, no, budzi taki pewien niepokój, że my jednak go oczekujemy, bo znowu, on niesie ze sobą nie tylko symbol, bezpieczeństwo, ale też pewną rangę. I to jest ważne, ale no, pamiętam, to była taka zabawna, zabawna sytuacja, że ja wtedy, to był pierwszy rok mojej pracy, stwierdziłam, że no, że była to taka trochę sytuacja, że się z tego śmieliśmy, ale dała mi, dała mi mocno wtedy do myślenia. A super, bo o tym, że może pielęgniarki rodzinne wypracują jakiś swój strój. To jest takie moje marzenie. Naprawdę. I być może to zamiłowanie do poznawania historii I tutaj bardzo jestem zawsze wdzięczna Bożence Czerwińskiej, naszej redaktor, która mnie edukuje właśnie o tych strojach, bo tego jest naprawdę tych zmian, faktów, ciekawostek jest tak wiele, ale może faktycznie to nam pomoże w tym stroju takiej pielęgniarki rodzinnej, bo one były inne. No właśnie, opowiadasz też, że to wszystko jest procesem i tak jak mówisz, jest to proces bardzo mocno też nastawiony na reagowanie na to, co się dzieje świecie i co się zmienia, bo na przykład te bardzo dekoracyjne stroje, o których opowiadałaś w zdarzeniu na przykład z sytuacjami wojennymi, które bardzo pielęgniarki też uwidoczniły jako ważne osoby na polu bitwy, ale też Później te w tej opiece, już na przykład yy, w takich obozach przejściowych, takie zdjęcia wojenne, możemy kojarzyć właśnie pielęgniarki ubrane już jednak tak, żeby im było wygodnie. Tak? Właśnie w te peleryny tak? już wtedy się okazało, że fartuchy chyba też są potrzebne. Nie tylko taki strój elegancki. Tylko właśnie mhm. jednak bardziej roboczy, tak jak powiedziałaś. I to przesunięcie się wydarzyło raz na zawsze oczywiście. Te fartuchy się pojawiły y, bardzo szybko. To znaczy na przykład takie krzyżaki możemy y, kojarzyć. Y, widziałaś może taki serial Downton Abbey. I tam córka Lady Sibyl zostaje, właśnie trenuje, żeby zostać pielęgniarką. I tu też jest właśnie fajnie pokazane, jak ona z tych wystawnych, pięknych, arystokratycznych strojów nagle jest w tym, w tym stroju z czepkiem, ale właśnie z krzyżakiem. To, jak wyglądały kobiety w tamtych czasach, na przykład strój Florencji Nightingale. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zrealizowała sesję zdjęciową taką historyczną, i z główną komisją historyczną, w której młoda pielęgniarka na przykład jest ubrana w strój Florencji Nightingale. I co ciekawe, że kiedy Naczelna Izba opublikowała te zdjęcia na swoich social mediach, to pojawiły się tam komentarze, nawet od pielęgniarek, dlaczego my wstawiamy zdjęcia jakiejś służącej. A, ciekawe prawda Aha. A to był strój najsłynniejszej pielęgniarki na świecie, który w tamtych czasach był wystawnym strojem. W ogóle w tamtych czasach bycie w służbie też było prestiżem. Wiele osób, zresztą jak poczytamy na przykład Chłopki, to też pięknie tam wybrzmiewa, że... Zresztą Kulcie Frydryszak też napisała o służących książkę. Tak, dokładnie. Dokładnie tak, że to było nobilitujące. Więc nie możemy patrzeć na stroje tylko przez perspektywę dzisiejszych czasów. Tylko musimy wiedzieć, ten kontekst historyczny jest tutaj tak bardzo istotny. Więc na początku też kobiety na, przykład na swoje wystawne stroje zakładały po prostu te fartuchy. I w związku z tym nagle ten strój stawał się taką całością. On różnie wyglądał. Zresztą, co ciekawe, ta symbolika jest dla nas tak ważna, że obecnie nadal funkcjonuje jedna sytuacja, w której my zakładamy Czepek, zakładamy sukienkę, zakładamy pelerynę i to jest trójgalowy. I mężczyzna też jest opisany w tym stroju, ale nie wygląda tak spektakularnie. Natomiast pielęgniarka i podczas różnych uroczystości, na przykład państwowych, przy okazji składania kwiatów pod różnymi pomnikami, na przykład, nie wiem, 1 sierpnia, to wtedy pielęgniarki są właśnie w stroju, w stroju uroczystym galowym. I przyznam, że ja osobiście się z tego cieszę. To znaczy myślę, że odcinanie się od korzeni, od naszych symboli powoduje właśnie, że my zapominamy o tej historii i jesteśmy w sytuacji, w której zamiast doceniać i wiedzieć, skąd nasz zawód tak naprawdę się wziął, to krytykujemy w social mediach, że tutaj jest ubrana jakaś pielęgniarka jak służąca. Bardzo mi się podoba ten nasz, powiedziałabym, piękny rodzaj zawiasa, który żeśmy wykonały od początku tej rozmowy, zbliżając się ku jej końcowi, że właśnie nie trzeba antagonizować, to nie jest tak, że albo to, albo tamto, tylko trzeba zrozumieć ten przepływ, to o czym opowiadasz. Te procesy społeczne związane ze statusem, z miejscem pielęgniarki, z jej mm. miejscem w zespole medycznym, to jak ono się zmienia, jak jest pielęgniarka dowartościowywane. Jak to się zderza właśnie z popkulturą i jak możemy temu zapobiec. Ale no właśnie, nawet te skrapsy, one też weszły w pewien sojusz z popkulturą, bo przecież seriale amerykańskie medyczne, nie tylko amerykańskie skrapsy, ale też właśnie amerykańskie obrazy. I to wszystko sprawia, że dzisiaj mamy... W pewnym sensie krajobraz różnorakich strojów i mody, tak jak powiedziałaś, pielęgniarki mogą to personalizować i my też możemy widzieć coraz więcej pielęgniarek. Z jednej strony te historyczne, ale z drugiej strony też te, które spotykamy i które widzimy w popkulturze. Jestem ci ogromnie wdzięczna za tę przechadzkę niestety krótką. Wiem, że mogłybyśmy rozmawiać bardzo długo. Może jeszcze to się kiedyś wydarzy. Byłabym ogromnie szczęśliwa. Bardzo dziękuję. Wiem, że wykonywałam zawiasy i taką ekwilibrystykę swojego rodzaju, ale ten temat, myślę, jest, jest ciekawy. złożony, bardzo ciekawy. Tak, ale bardzo dziękuję, że mogłyśmy o nim dzisiaj porozmawiać. Dzięki. Dzięki. Mówisz do mnie głośne słowa bolą mnie uszy oczy cudzych zaklęć boję się, że przyjdzie wojna i pyłem oprószy jak szędzią las. mówisz do mnie o miłości boli mnie ciało od ciągłego który nie ma przyszłości Bo Jeśli do nas